Od wielu lat, że, że nie jestem razem z Trzono. Aha. A dlaczego? No już prawie 18 lat, jak żona mnie upuściła. ja najpierw rozwód, no i odeszła ode mnie. I co, wziął pan nową?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 Czyli, czyli takiego właśnie mm, no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 Dzień dobry. Obiecałem wam dzisiaj spotkanie z panem Andrzejem Szczepaniakiem, współzałożycielem wspólnoty Sychar. Sychar wspólnota... Trudnych małżeństw. Trudnych małżeństw. Każdy tak przeżywa mentalne. jakieś kryzysy w małżeństwie. Jeśli je przytrzyma, to no to wygrał, tak? Jeśli nie, no to potem ma problem. No i tacy ludzie spotykają się w takiej wspólnocie, tak jak pan na przykład, 18 lat, pan jest wierny swojej żonie, która odeszła. Pamiętacie, wczoraj opowiadał. A teraz chciałbym, żeby pan poopowiadał o ludziach stamtąd, bo to są też konkretni ludzie, konkretne życiorysy ludzie ludziach, czyli pan o tych swoich znajomych ze wspólnot. Ile tych wspólnot jest? Może od tego zaczniemy? Tych wspólnot jest w tej chwili około 40 miejsc, 40 ognisk, tak nazywamy te wspólnoty ogniskami wiernej miłości małżeńskiej. Są również i za granicą mamy ognisko w Bonn, w Chicago również. No i każde właściwie może trafić do nas, do wspólnoty, spotkać się z życzliwością, właśnie z przyjaźnią, po to, żeby dać sobie wsparcie, po to, żebyśmy nawzajem mogli udźwignąć ten ciężar właśnie bólu, rozstania chociażby, czy cierpienia związanego właśnie z kryzysem. Czy to są jakieś podobne historie? Te życiorysy się nakładają jak klisze na siebie? Te przejścia, te trudności, ta, ta, ta jak cierpienie? To znaczy, ja myślę, że tak jeżeli już mówić o płaszczyźnie wspólnej, to jest ta, myślę, że płaszczyzna relacji z Panem Bogiem, która tutaj jest różna i to, to jest zrozumiałe, ale od niej jakby najwięcej zależy właśnie. My właściwie korzystamy, znaczy spotykając się, pomagamy sobie nawzajem właśnie w jakby w większym od otwarć się na Pana Boga, ale z drugiej strony również tak po ludzku staramy się pracować, przypracowywać swoje błędy, swoje jakieś wady, tak żeby dlatego tego współmałżonka, który na przykład no, jest z nami w konflikcie, żeby stawa się kimś, kto po prostu jest, staje się lepszy, staje się bardziej właśnie dla tego współmałżonka, taki, nawet w sensie czysto ludzkim, bardziej taki właśnie nadający się do, do współżycia, tak? No, Czyli, że co to tak konkretnie znaczy dla nich? Ja myślę, że... Co to, jest lepszy w jakim często, sensie? Często, często, często, często małżonkowie, którzy chcą do nas przyjść do wspólnoty, pytają się, ale czy my możemy sami przyjść do wspólnoty? Czy, czy, czy, czy przyjmujecie tylko małżeństwa? Mówimy tak, jak najbardziej, bo przecież wiatrach wiadomo, że, że najpierw tą pracę trzeba zacząć od siebie, czyli pracę, zmianę siebie. Najpierw, żeby, żeby pomóc drugiemu człowiekowi, współmałżonkowi, najpierw trzeba pomóc samemu sobie. I dlatego, no, tutaj bardzo często jest tak, że w naszych spotkaniach większość to są mężowie lub żony. Jakby mało jest w sumie par. Owszem, też się zdarzają i to jest bardzo dobrze, jeżeli potrafią przyjść jeszcze kiedy ten kryzys nie przybierze takiej ostrej formy. Rozstania. A czy zdarzają się za Pana kadencji, za Pana bytności powroty? Tak. To o powrotach po przerwie, Andrzej Szypaniak, poczekajcie chwilę, bo to ciekawe. Ludzie o, ludzie. ludzie o ludziach, ludzie o ludziach, ludzie o ludziach. Wracamy do rozmowy z panem Andrzejem Szczepaniakiem, współtwórcą wspólnoty Sychar, Trudnych Małżeń, wspólnota Trudnych Małżeń. Pomagamy sobie wzajemnie w takich wspólnotach. Pan Andrzej, 18 lat, czeka na żonę, modli się za nią, żyje w czystości, bo zależy mu na komunii świętej, tak, na mszy świętej, w ogóle na, na byciu w kościele. To jest trudne, tak, dla faceta? Myślę, że jeżeli to jest przeżywane razem z Panem Bogiem, to nie jest trudne. Zresztą my tu nawet mówimy, że wierność nie jest heroizmem. Jeżeli przeżywane jest z Panem Bogiem, to on jest tą siłą, mocą, która daje człowiekowi siłę właśnie do trwania w jedności. O, tej, o tych powrotach, to jest ciekawe, to jest optymistyczne. Zdarzają się powroty? Ale rzeczywiście, w naszej wspólnocie również dochodzi do takich bardzo spektakularnych powrotów, właśnie kiedy małżonkowie weszli, rozstali się, weszli w drugie związki, nawet tych drugich związkach są dzieci. Dzięki odkryciu Pana Boga, dzięki wejściu taką zażyłą relację z Panem Bogiem potrafią po prostu wrócić do siebie i takie przykłady mamy rzeczywiście. Niech Pan opowie o takim przykładzie ostatnio. No, takim przykładzie, na przykład, mogę podać nawet taki przykład, kiedy małżonek jest... On ma na imię? On ma na imię Andrzej, ona ma na imię Ania. Byli ze sobą 4 lata, potem się znaczy jako małżonkowie tak. sakramentalni, później weszli w nowe związki, 13 lat, nie byli ze sobą, układali sobie tak życie właśnie z, po ludzku, mówiąc właśnie szukali tego szczęścia w drugich związkach, założyli te, te rodziny właśnie, pojawiły się dzieci w tych związkach, ale kiedy, kiedy właściwie, no, odkryli Pana Boga, kiedy zrozumieli, że, że to pierwsza miłość, ta, która ich łączyła to jest ta pierwotna miłość, do której Pan Bóg cały czas jakby nawołuje poprzez sakrament małżeństwa. Jakoś zachęca ludzi do powrotu właśnie do tej pierwotnej miłości, którą sobie ślubowali przed ołtarzem, przed Panem Bogiem. No to wtedy otrzymali tę właśnie siłę, żeby do siebie wrócić. I, I rzeczywiście tak się stało. W zeszłym roku wrócili do siebie. Urodziłem się dziecko jako właśnie potwierdzenie, jakby dowód tego, tej łaski Bożej właśnie, którą otrzymali. No i to jest dla nas takie potwierdzenie, że w każdej sytuacji każde małżeństwo jest do uratowania. Czyli, że każdy małżonek ma szansę się nawrócić. Każdy małżonek ma szansę wypełnić to powołanie, do którego Pan Bóg właśnie w sakramencie, a konkretnie w przysiędze małżeńskiej małżonków wzywa. Posłuchajcie, posłuchajcie. To jest, to jest dobre dla tych, którzy mają z tym problem. Małżonków i małżonki. Stronę podajmy. Strona naszej wspólnoty www.sychar.org Druga strona forum pomocy www.kryzys.org Dla tych, którzy mają z tym problem, zapraszamy, prawda, do Pana Andrzeja i do innych y, uczestników tej wspólnoty. Dziękuję. Tak, tak Sycharowiczów. Sycharowiczów. A tak. jeszcze Sychar, to z Ewangelii słowo. Tak, to jest miejscowość podal której doszło do rozmowy między Panem Jezusem a Samarytanką. Samarytanka doświadczyła uzdrowienia. Znaczy, bo on jej powiedział w oczy tak, prawdę. Tak, tak, tak. Jak żyła, no wtedy trudno tak, zawsze. ale powiedział jej to właśnie w taki sposób i z taką miłością, która dotarła do jej serca. Andrzej czy paniak zaprasza na stronę? Jest podana. Dziękuję panu. I powrotu żony do pana. Bardzo życzę. Dziękuję. Do jutra, pa.